Teraz, jako się rzekło, miłość fizyczna przechodząca w platoniczną, z dosyć oczywistych względów, co będzie jasne. Piosenka, która się wzięła z głębokich przemyśleń w ramach tak zwanej obserwacji uczestniczącej na przestrzeni wielu, wielu lat, iż w naszej tradycji kontaktów między płciami, żeby doszło w ogóle do zalecanego przedłużenia gatunku, to na niego spada ogromny wysiłek przekonania jej, że to ma sens, a może nawet wiąże się z tym jakaś przyjemność. On musi stwarzać odpowiednią atmosferę, wyszukiwać właściwe argumenty, rujnować się na potem nikomu niepotrzebne drobiazgi i prezenty, a przede wszystkim przedstawiać się z jak najlepszej strony, co oznacza, że kłamać teraz na początku związku. Ona z kolei według naszej tradycji ma prawo na to reagować w sposób dalece niezobowiązujący spojrzeniami, uśmiechami, tym jak wygląda, a przede wszystkim różnymi takimi półsłówkami dowolnymi, które nic nie znaczą. On się musi domyśleć, czy one coś znaczą, czy nie. I oczywiście podkłada pod nie najróżniejsze treści, zupełnie niepotrzebnie, bo tak naprawdę one nic nie znaczą. Co nie zmienia faktu, że kiedy już dojdzie do tego, na czym mu tak zależało, to od tego momentu cała odpowiedzialność za związek spada na nią. Piosenka nosi tytuł Coś Ty. Słuchacie podcastu Inny Koncept. Jest już środowe południe czas, więc najwyższy bym nagrał ten cholerny wstęp i wmontował go do odcinka, żeby jak najszybciej go opublikować w końcu. W końcu tak się staramy, żeby w środowe poranki, w środowe przedpołudnia ukazywał się kolejny odcinek innego konceptu. Dzisiaj troszkę zespałem, przyznaję i muszę w biegu nagrywać ten wstęp. Odcinek zacząłem od puszczenia zapowiedzi Jacka Kaczmarskiego, zapowiedzi do jego piosenki Coś Ty, znanej także pod tytułem Zaloty. A czym ta piosenka jest? Myślę, że sam autor dość zgrabnie to określił. Nie ma sensu, więc bym powtarzał te tematy i zamieszczał sam utwór. Co najwyżej link do niego znajdzie się w komentarzu, w pierwszym komentarzu pod odcinkiem. Jakby ktoś był zainteresowany, no zachęcam. Całkiem, całkiem fajna rzecz do posłuchania. Rzecz z tekstem. A poza tym, gdybym go zamieszczał, to potem co to niektórzy by mogli gdakać o łamaniu praw autorskich i nie zmieściłbym się tak zgrabnie fajnie w półgodzinnym odcinku. Dzisiaj będzie o kobiecie fatalnej. Może nie do, nie do końca o tym jest piosenka Coś Ty. Jest właściwie o czymś zupełnie innym, ale, ale też jest o związkach. O związkach, o relacjach damsko-męskich, Poprosiłem pewną uroczą Sonię o niesamowitym głosie, który za chwilę usłyszycie, żeby przeczytała coś ze mną, też usłyszycie co, i żeby później wyjaśniła, dlaczego jest złą kobietą. To drugie, nie udało mi się do końca. Mój błąd. Jestem kiepskim dziennikarzem i psychologiem. Nie, nie udało mi się jej zahipnotyzować, by wyjawiła wszystkie swe, swe sekrety mroczne i straszne. Ale... No, posłuchajcie sami. Zapraszam też do odwiedzenia strony podcasty.pl, na której od czasu do czasu krótkie toniki o podcastach publikuję. Jakby ktoś był zainteresowany, a jeszcze nie odwiedził tego serwisu, zapraszam. Podcasty.pl Zanim opuszczę ten dom, opowiem pani o Annie. Niechaj te słowa doktora Franklina z filmu The Reptile będą punktem wyjścia dzisiejszych rozważań okolicznościowo poświęconych kobietom. Temat to rozległy i okrutny zarazem. Nie to, dobrze tam. Temat to rozległy i okrutny zarazem, ale nie sposób go uniknąć, skoro historia kina i literatury pełna jest tekstów w rodzaju z babą źle, ale bez baby jeszcze gorzej. Postaram się udowodnić, że kobieta jest bublem genetycznym, a dobry... Bóg w chwili jej stwarzania był chyba mocno pijany lub tak podniecony wizualnym efektem swoich mocy twórczych, że resztę kompletnie schrzanił. Co to za tekst! <gry> Odkąd obejrzałem w dzieciństwie kobietę węża, miałem wątpliwą przyjemność spotykać na swojej drodze wszelkiej maści femme fatale, żerujące na moich uczuciach i przede wszystkim portfelu. Mój znajomy twierdzi wprawdzie, że zwracam uwagę wyłącznie na tak zwany typ kurewski. Nie zgadzam się jednak, że uroda świadczy o charakterze. Humanoidy z rodzaju żeńskiego uważają po prostu, że ich płeć daje im prawo deptania mężczyzn okazujących im uczucia. Wbrew utartym opiniom to nie mężczyźni znęcają się nad kobietami, ale odwrotnie. A nie ma nic gorszego od sadyzmu psychicznego. Biada tym, którzy twierdzą, że kobieta jest najlepszym przyjacielem człowieka. Do takiego przyjaciela lepiej nie odwracać się plecami, bo ukąsi jak Anna Franklin. Lepiej nie przyznać się do miłości, bo zacznie traktować człowieka jak szmatę, a potem zostawi. Przejdzie obok niczym Josie Packard, obok szeryfa Trumana, i nie zatrzyma się nawet słysząc wykrztuszone ze łzami w oczach słowa Kocham Cię Kilka lat temu zrobiłem w radiu mało fajnym audycję z okazji Dnia Kobiet I rzuciłem wyzwanie konwencji Zamiast przymilać się naszym paniom Puszczałem utwory typu The Lady Lies, She Cameleon, I'd Rather Be A Man czy Incubus Odzew był bardzo pozytywny, stąd wniosek, że nie ja jeden jestem zaprzysiężonym mizogonistą. Mizoginistą. Oto więc kilka wniosków na temat relacji damsko-męskich. Są one wynikiem moich własnych doświadczeń i obserwacji, a także nauką wyciągniętą z wielu obejrzanych filmów, wysłuchanych utworów muzycznych i przeczytanych książek. Kazus Moniki Lewiński pozwala przypuszczać, że głównym modus operandi płci przeciwnej jest chęć zaspokojenia własnej próżności. Gotowa jest wyznać przed całym światem intymne szczegóły swoich stosunków z prezydentem USA, byleby trafić na pierwsze strony wszystkich gazet i przy okazji zniszczyć obiekt swoich uprzednich zakusów. A więc próżność, myśliwość oraz interesowność bo przecież można też na tym sporo zarobić. Strach pomyśleć, jak wpłynie to na inne kobiety, bo to przecież idealny drogowskaz do kariery. Wystarczy obciągnąć druta znanemu mężczyźnie i już jesteśmy na topie. Przed laty wiele emocji wzbudzał film Fortepian, nakręcony notabene przez kobietę. Publiczność, głównie damska, wzruszała się losem bohaterki Sprzedającej swój tyłek za klawisze fortepianu. Nie odczułem do, dla niej współczucia, raczej oburzenie, natomiast współczułem jej zdradzanemu mężowi. Oto gloryfikacja zwykłego kurestwa, podniesiona do rangi sztuki. Czy kobietę w ogóle stać na uczucia? E, tak, ale tylko wtedy, gdy nie ma już innego wyjścia. E, White, e, Jenny, z Foresta Gampa. Zostaje dopiero wtedy, kiedy wie, że umrze na AIDS, a wcześniej woli każdego gnojka od szczerze kochającego ją bohatera. W tym kontekście Titanic wzrusza do łez tylko dlatego, że jest czystą fikcją. Gdyby jakakolwiek panna wróciła do ukochanego więzionego na tonącym statku, to najwyżej po to, żeby zabrać mu portfel. Brudnie. Krótko mówiąc, kobieta równa się kłopoty plus strata pieniędzy. A najlepszym przyjacielem człowieka jest telewizor, dzięki któremu można sobie oglądać bajki o wielkiej, wiecznej i wzajemnej miłości. W realnym świecie należy zachować ostrożność jak w dżungli. W utworze inkubus, Fish sugeruje, że warto zrobić czasem w swojej wybrance intymne i z lekka kompromitujące zdjęcie. Zrobić swojej wybrance zdjęcie. Wówczas może zawaha się, zanim nagle wróci pożyczyć pieniądze na buty, w których pójdzie potem tańczyć z innym w Sylwestra. Japończyk... Sylwestra... Japoń... A ten kropka. Japończyk bije. Japończyk bije żonę trzy razy dziennie, głosi stare porzekadło. I nawet jeśli czasem Zadaje sobie pytanie, po co tyle wysiłku? Jego żona zna odpowiedź. Nie namawiam nikogo do stosowania przemocy, bowiem damski bokser to coś gorszego nawet od kobiety. No po prostu nie mogę tego czytać. Ale prawda jest jedna. Dobre i uczuciowe traktowanie sprawia, że białogłowa wypina się na mężczyznę. Natomiast lekceważona i sprowadzona czasem do poziomu szmaty uczyni wszystko, żeby udowodnić, że jest czymś więcej. Kiedyś pewne dziewczę umotywowało mi swoje odejście słowami. Dawałeś za dużo. Szkoda, że nie dałem jeszcze kopa w zgrabny tyłeczek na drogę. Jedna czytelniczka zarzuciła mi niedawno, że widzę w kobiecie tylko tyłek i cycki. To nie jest prawda. Przede wszystkim widzę naczynie interesownej podłości. Zawsze staram się szukać czegoś poza wymienionymi wyżej atrybutami i nigdy nie udało mi się trafić na nic wartościowego. Prawie zawsze kończyło się to bólem serca i wieloletnią rekonwalescencją pod opieką kruka z poematu Edgara Alana Poe, a także bólem głowy od papierosowego smrodu. Dama bowiem nie wie, że z papierosem jest równie atrakcyjna jak z kapką wiszącą z nosa. Zbrzydło mi to wszystko do cna. Anna Franklin była bardziej humanitarna od współczesnych kobiet węży. Gryzła raz a dobrze, a delikwent konał z pianą na ustach, wyzwolony z dalszych męczarni. Teraz mało która Lady Ice jest człowiekowi człowiekiem. Mimo to jednak naprawdę nie jestem antyfeministą. Raczej zgorzkniałym romantykiem pozbawionym złudzeń. Najlepiej określił to kiedyś Roger Waters. Czuję się zimny jak ostrze brzytwy i oschły jak brzmienie bębna na pogrzebie. Zakończę jednak filozoficznym cytatem z piosenki The Lady Lies, Genesis and Tab There Were the Free, która najlepiej oddaje sytuację przeciętnego mężczyzny wobec damskiego powabu. Któż zdoła uciec przed tym, czego pragnie? <grym> to napisał Tomasz Beksiński w 1998 roku. Jeden z jego feliotonów to był. Domyślam się, że to był mężczyzna. Tomasz Beksiński był mężczyzną i to nie byle jakim. Wybitny tłumacz, publicysta, ale przede wszystkim magiczny radiowiec. On stworzył, tworzył takie audycje, które zbierały rzesze fanów, wiernych fanów przed odbiornikami i w tym było tyle emocji. Człowiek nie bez, tak no, nie bez przyczyny właśnie taki popełnił tekst o, o kobietach, no bo jego życie to raczej pasmo jednej wielkiej depresji kilkakrotnie już od dzieciństwa próbował popełniać samobójstwa w końcu się zabił zresztą. trafiał na złe kobiety i trafiał też za każdym razem na złe kobiety no Nie. zdarza się i tak zdarza się i tak i to był mm, mm, to był właśnie taki mm, felietonik jego o oh, fatal Widziałem ostatnio film, który zainspirował go do napisania tego tekstu, czyli Kobieta Wąż. Nie wiem czy widziałaś wątpię, żebyś widziała. Nie widziałam, myślę, że mogłabym się trochę zdenerwować. A nie, nie, nie, to, to, to jest akurat <grym> y, film. W tym filmie nie ma nic ani feministycznego, ani znaczy antyfeministycznego. antyfeministycznego. Nic, nic takiego nie ma. E, jest może trochę pokazany e, tam system e, społeczny, taki e, patriarchyzm, e, coś takiego, bo e, akcja się dzieje w wiktoriańskiej Anglii, czy mniej więcej e, ten okres. E, taki mhm. można obejrzeć, jak ktoś lubi kino starego stereotypu. E, niespieszna może, fabuła. Może, może no no, taki, taki troszkę wątek fantazy, delikatnie tak. Głównie, wszystko się opiera na grze aktorskiej, ale no, nieważne. Tam jest główna bohaterka, która, która y, y, zamienia się w cza, od czasu do czasu. To znaczy, nie główna bohaterka, jedna z posadzi. Zamienia się od czasu do czasu w, w węża i y, morduje różnych napotkanych Niczym ludzi. opona. No, akurat akurat jak to nagrywamy, to jest gra na mordercza opona Jeden z kin. Y, y, jakie to? Krwawe poniedziałki. Krwawe poniedziałki w kinie kijów. <laughs> tak, fajna sprawa. Ale, ale, ale fan fatal, nie wiem jak, oj, stolik się kiwa. Mm -hmm. e, ale e, jak, e, jak pomyślałem, że ten, ten właśnie felieton o fan fatal... E, no, czeka już na, na wykorzystanie w odcinku od ładnych paru miesięcy. I pomyślałem też jednocześnie, że mam dostęp do twojego głosu. No właśnie, moja siostra zdradziła mi, że chcesz wykorzystać mój głos, ponieważ jest podobny do jej głosu, który bardzo ci się podoba. Wcale nie. Uwielbiam głos Sary, ale ty masz inny głos. Aha. Tak samo się śmiejecie. No tak. To, to prawda, ale macie inny głos. A po tym chcieli się z tobą zobaczyć. Ile no raz tak. się tak w ogóle widzieliśmy? Cztery razy może w życiu się widzieliśmy, tak, żeby porozmawiać z 15 minut, tak, jeśli tak. Nawet, no nie będę. Ostatni mniej. raz zresztą na koncercie Dawida w Krakowie. No. Znaczy mnie trochę zmartwił fakt, że postanowiłeś ze mną o tym temacie porozmawiać, bo trochę się wystraszyłam, że masz mnie za taką właśnie kobietę fan fatal, która. A nie jesteś kobietą fatalną. Nie, oczywiście, że nie. Kobieta fatalna to jest kobieta, która niszczy mężczyzn, a ja się nie podpisuję pod żadną taką akcję. W ogóle uważam, że to kobiety są bardziej e, źle traktowane przez mężczyzn. Tutaj bym polemizował. Dlatego Do ciężko tak się... będzie ten temat przeprowadzić, tak myślę. No nie, różni są ludzie, jasne, nie? Jestem na przykład taki ja. E, jestem bardzo dobrym człowiekiem i. i, i, i... Kobiet też traktuję z namaszczeniem niemalże. Wiem, ale żebyś jest, nie też taka, jest też y, taka moja spółlokatorka, na przykład Justyna. Tak, wiem. <grym> więcej mówić nie Znam. trzeba. Nieprawda, N nie, nie wiem o co ci chodzi. I tak tego go nie słucha, możesz jechać do <grym> <grym> Nie, i tak nie, nie będę. Znaczy, y, stwierdziłem, że, że w swoich odcinkach będę się starał jechać po różnych ludziach i. Jeżeli sprawdzić, kiedyś... sprawdzić, czy słuchają? Właśnie. Bo jeśli słuchają, to się odezwą. No to, no to wtedy będzie awantura. Okej. Okay. Będzie ciekawie. Hmm. Czyli co, no nie niszczysz, nie wykorzystujesz Nie, mężczyzn. Nie, wy nie wykorzystuję, aczkolwiek y znam osoby, które y tak robią, robiły i rozumiem, że taka kobieta istnieje istnieje typ takiej kobiety i współczuję mężczyznom, które na takie kobiety trafiają. Co mogę więcej powiedzieć? Trochę mi przykro, że ogół kobiet teraz jest... że mężczyźni patrzą teraz z takiej perspektywy na kobiety. No ale żyjemy w takich czasach, nie? że niby z jednej strony to równouprawnienie, tak coraz bardziej, ale z drugiej strony ta cała kurtuazja, że, że jakieś uprzejmości, przytrzymywanie drzwi... E e no. I, i, i takie tego typu sprawy. No, e, no i, i doszło do e, takiej no, jak się kogoś zna, jak się już e, tam no, kobieta, mężczyzna, ch czy to chłopak, dziewczyna e, znają, to nie ma problemu, no bo tam mniej więcej wi wiadomo, jakie są między nimi stosunki. Wiedzą na co sobie mogą pozwolić. Na co sobie mogą pozwolić, jak, jak dana osoba tam ma stosunek do, do takich spraw no ale jak, jak się kogoś nie zna. Naprawdę nieraz się spotkałem z reakcją, że podchodzę do, do jakiejś no, nieznanej dziewczyny, tak po prostu, żeby pogadać, ej, no chociażby jedziemy w autobusie razem, będziemy jechać jeszcze przez godzinę razem, no to zamiast się nudzić, dlaczego by nie porozmawiać? No tak, na, nawiązując się... do poznania mojej siostry ze swoim chłopakiem. A to akurat nie było to nawiązanie. Ale, ale to jest dobry przykład. To była właśnie taka sytuacja. I twoja siostra akurat należała do osób, które zareagowały tak, fajnie, można kogoś poznać, można z kimś porozmawiać, będzie fajnie. Mhm. E, ale e, często e, się spotykam z reakcją, że e, albo e, kompletnie jestem olewany, albo jestem traktowany z taką rezerwą o, zarywa jakiś, nie? No bo ja ty masz cynodką. specyficzny sposób bycia. Je, Nawet moja siostra będzie na mnie zła, może jak to usłyszy, ale powiedziała mi uważaj na niego, bo on się tak specyficznie zachowuje. Jak? No, Ej, no nigdy nie, wiem, tego nie słyszałem. No, no, no, bo nie, no, bo, no nie wiem, no to jest coś takiego, że ty yy, no, nie masz jakichś zahamowań w rozmowie, nie wiem jak jest z mężczyznami, ale w rozmowach z kobietami yy, podchodzisz do kobiet dość otwarcie i no, no, wiesz, walisz prosto z mostu i niektóre mogą to odbierać, że próbujesz jakoś je, wiesz, podejść z jakiejś tam swojej, wiesz, z niby ha, ha, ha, ha, śmiać się wszystko, a tu wiesz, coś, no nie, no wiesz, gdybym cię nie znała, może też bym tak pomyślała, ale cię znam, więc wiesz. Na tak reagujesz? Znaczy, ja akurat yy, mi to nie przeszkadza, bo ja nie lubię takich osób, które właśnie tak yy, podchodzą niby coś, burkną niby coś, a, a tak naprawdę, wiesz, nic. Także dla mnie to jest jak, na, jak najbardziej w porządku. Ale tak też się zdarza, ja sam byłem podrywany tak hamsko, tak bezpośrednio jeszcze parę tygodni jo. temu. Yy, mało tego, byłem to był podryw na drzwi od pociągu. <laughs> Ale potem już się nie odezwała więcej do mnie może nie napisałem do niej mailu, tak jak obiecały. No tak pomyślałem, że w sumie fajnie byłoby, fajnie z kogoś poznawać, nie? No i... i e, no ale wiesz, ale ty, chyba... y, ty masz dziewczynę, prawda? No. I to, to nie jest takie ale... normalne, że chłopak, który ma dziewczynę, próbuje utrzymywać jakiś dłuższy kontakt z jedną dziewczyną, praktycznie bez powodu, tak po prostu, żeby ją poznać. Ja wiem, ale to, to się... Ja wiem, ja to rozumiem, ale jak ktoś na to patrzy z boku, no to, to jest takie trochę no dziwne. Co w tym dziwnego? Normalna, zwykła znajomość, żeby, nie wiem, czasem pogadać, ale y, sam... zrobić coś ciekawego. No, a sam powiedziałeś, że poczułeś się jakbyś był podrywany. No bo ona akurat mnie wyrywała. No to, ale... a ty chciałeś z nią utrzymać znajomość, czyli spodobało ci się to, że kobieta że, że próbuje cię się... wyrwać. O... A, a to by się nie spodobało? No tak, nie ale to, raczej to twojej się... próżności? No tak, ale nie starałabym tak się raczej z tą osobą utrzymywać jakiejś znajomości, wiedząc, ale że ona nie, może czegoś nie, takiego ode mnie nie oczekiwać. Nie było nic tak... Y, Na no, Poza tym w mailu, jak napisałem maila, no to... No to tam wspomniałem, że tam niby, niby mamy jakąś dziewczynę czy, czy, a, czy coś, coś, coś w tym no. stylu. No i... i, i e, no nie odpisała więcej. Gdyby naprawdę kochała, to by o mnie walczyła. Dokładnie. Też tak myślę. A że y, nie zdążyła pokochać po, od pierwszego wejrzenia, no to, no to już... Mieliśmy całe 20 minut, a poza tym ona była troszkę przerażająca. Tak swoją drogą. Nie, no, tak są sympatyczne, ale taka bardzo... Przerwała sama sobie. Aha. To tak, no ale to się zdarza. Sama dzisiaj odchodziłam pięć razy od tematu, po czym nie wiedziałam, jak wrócić do głównego. Mamy tutaj są podkładkę z piwa Leżajsk. Co prawda, ty masz warkę, ja mam portera Żywieckiego, ale wziąłem sobie taką podkładkę, bo ona była kwadratowa. A I nie na było. odwrocie jest, były też inne. Na odwrocie jest 7 kroków do Twojego idealnego piwa. Krok pierwszy, wybierz szklankę z odpowiednim logo. Krok drugi, sprawdzi jakość szklanki. Krok trzeci, opłucz zim, szkło zimną wodą. Krok czwarty, nalewaj, trzymając szklankę pod kątem 45 stopni. Krok jest piąty, bardzo istotne. nie zanurzaj kranu w piwie. Krok szósty, zbuduj odpowiednią pianę. Krok siódmy, podaj perfekcyjnie. Brakuje tutaj kroku zero, czyli wybierz smaczne piwo. No właśnie. Moje piwo jest smaczne, ponieważ. Aj, znowu no to... no. Na Nasz stolik się rusza. Tak, a ja piję piwo z sokiem imbirowym. Bardzo dobre jest, polecam. Musisz spróbować piwa, które sam uważyłem. Nie będzie się smakować, bo jest bardzo gorzkie. Jest zajebiste. No ale jak wleję tam może pół soku malinowego, przestanie być gorzkie. Nie wolno, o zabraniam. Ja sami je uważyłem, tymi rącami. Dobrze, no to myślę, że spróbuję kiedyś chętnie na chociażby tego niesmacznego łyka. Gorzkie jest, to fakt. Ale wszystkim smakowało. Może to tak mówić z kurtuazji. No naprawdę. No. <laughs> a, a propos leżajska, lubię bardzo leżajska to jest takie to piwo z, z Biedronki które niby się wydaje, że jest takie haha Biedronka ale jest naprawdę dobre a poza tym y, jest w Happy Hours w Górze Olimp przy miasteczku AGH w wielu miejscach jest Happy Hours Aha. ej, nie umiem złapać przed chwilą mi się udawało o, jest. <głos> no prawie jest, udało się <głos> prawie no ale wracając do tej kobiety, tak? No to ja bym jeszcze tu chciała powiedzieć, że, że to nie jest tak do końca, że no kobieta czasem jest taką kobietą fatalną, bo próbuje się jakoś bronić przed, przed mężczyzną, bo sama też z góry zakłada, przyjmując taki dziwny stereotyp, że mężczyzna ją prędzej czy później skrzywdzi i jej się wydaje, że ona musi zrobić to pierwsza. Zatem często tak jest i sam to może zauważyłeś w książkach czy w filmach, że kobieta staje się taką kobietą fatalną przez to, że kiedyś w młodości, czy we wczesnym tam swoim okresach życia przeżyła takie głębokie rozczarowanie jakimś mężczyzną. Później przyjmuje sobie za cel, o teraz ja będę chodzić, krzywdzić, łamać serca, zabijać. Książki i filmy. Wiesz ile razy ja byłem rzucany? E, ja dostawałem kosza. Kosza ile razy dostawałem? To no, straszne. Dużo Ma razy każdy. dostawałem kosza. Ja A sam, w sumie, hmm, zastanówmy się, dałem kosza razy zero. Ale popatrz, tego kwiatu jest pół światu twojego, więc ty jesteś może takim unikatem, ale wierz mi, że są mężczyźni, którzy chodzą po świecie i tylko, o, fajna dupeczka, fajna ta... Nawet widzisz, jak y, ten pan reporter w swoim reportażu radiowym... Beksiński. Tak. Nazywał kupę. No to Beksiński. Beksiński, Beksiński, Beksiński. który był um, radio. On był, to był artysta skończony. Artysta, który poświęcał, wkładał swoją duszę w swoje e, kupy, mentalne kupy mentalne w postaci audycji, felietonów nawet. Ale ja myślę, ja myślę, że muszę zerknąć na jakiś inny powiedzmy tam folieton, ponieważ ten był chyba pierwszy, jaki widziałam, a nie zachwycił mnie, że tak powiem, stuprocentowo. Podślę Ci link do e, Nocy z Krimozum, jego najspalniejszej audycji radiowej, audycję, o której się mówi, że na zawsze zmieni, zmieniła oblicze polskiej radiofonii. To była taka audycja, która była takim jego jakby Redo i testamentem też artystycznym, mhm. tak się uważa. Bo miesiąc po jej opublikowaniu a przygotowało się do niej od długiego czasu, miesiąc potem czy dwa miesiące po nim Czyli to była taka to ostatnia To był jego ostatni wielki projekt. jego. I ostatni naprawdę głos. ja już, już w tym roku będzie trzeci rok, jak w rocznicę opublikowania Noc z klimozom premiery tej audycji, no to siądę przy komputerze ze słuchawkami na uszach, będę ją słuchał i będę w samotności chyba pić wódkę. No, jest to jakiś pomysł na... Na uhonorowanie. Ale, tak, uhonorowanie, ale będziesz tego słuchał w rocznicę jego samobójstwa, czy w rocznicę wydania tego? Wydania tego, bo jest szybciej. Jest szybciej, no tak. W sumie, ile to miesiąc, czy dwa miesiące wcześniej. Nie ma co czekać, jak mówiłeś, wódka wam się chłodzi. Nie, muszę sprawdzić dokładnie, no, gdyby to, to jest. będzie okazja, żeby ją wyciągnąć z zamrażarki. No tak. Nie, artykuł jest w porządku, ale takie nazywanie tam kobiet, że tak powiem, jakimiś tam szmatami, szmatami kurwami. Typ kurewski. Typ kurewski. No, ale jest taki typ. Jest. No, wśród mężczyzn też te się trafiają, no skrajnie nieprzyjemne przypadki. Temu zaprzeczyć nie bardzo. można. To jest takie strasznie, strasznie krzywdzące uogólnianie. Tak. George Bernard Shaw chyba, powiedział kiedyś, nie jestem pewien czy to on, ale chyba on powiedział, że statystycznie statystycznie to znaczy tak, powiedział, że jeżeli Mój sąsiad bije swoją, swoją żonę codziennie, no. a ja swojej żony nie biję wcale. To statystycznie bijemy obaj swoją żonę co drugi dzień. No, Statystyka jest... jest, ogólnie takie ogólnianie jest bardzo krzywdzące, krzywdzące. dla jednostek. Do każdego należy podchodzić yy, tak z osobna. Ale, ale tak jednak. Nie do końca się da. Ale, ale jakby na to nie patrzeć. Yy, są pewne takie różnice między płciami w sensie między kobietą a mężczyzną. No. Takie w podejściu do niektórych spraw. A to jest ich sporo na pewno, Których się, które się da nawet zauważyć w życiu codziennym hmm, Ile się już nagrywa? 25 minut ponad. Ja. Yeah. Także jakieś zakończenie trzeba wymyślić no. potem jeszcze dogram fragment i będzie taki zgrabny półgodzinny Tak. myślę, że do, dobre podsumowanie i dobra puenta jest taka właśnie żeby e, podchodzić do każdego indywidualnie i nie zakładać już na początku że musimy stać się kimś fatalnym mężczyzną fatalnym czy kobietą fatalną, żeby się ocalić na tym świecie